Odcinek szósty. Konstruktywne wnioski Sikorskiego co do stosunków ze Związkiem Radzieckim polegały w swoim założeniu na propozycji zorganizowania na tamtejszym terenie polskiej armii dla zużytkowania jej przeciw Niemcom. Memorandum w tym sensie dla Churchilla zredagował bardzo ostrożnie ambasador Raczyński. Cytuję w dalszym ciągu wspomnienie Szumowskiego. Po omówieniu z Churchillem oraz jego ministrami i generalami szczegółów ewakuacji Polaków z Francji, Generał Sikorski w nocy z 19 na 20 czerwca powrócił na kontynent, gdzie uprzednio kazał wszystkim czekać na swój powrót. Zastał część wojska sprawnie gromadzącego się w okolicach Bordeaux i Le Verdon oraz formalny popłoch wśród opuszczonej przez ministrów masy Polaków cywilnych. Wtedy to grupa sanacyjnych działaczy ze znanym publicystą na czele usiłowała skłonić prezydenta Raczkiewicza i członków rządu do porozumienia się z Hitlerem. Rozpuszczono przy tym plotkę o rzekomej ucieczce generała. Dygnitarze z rodzinami, służbą i ogromnymi bagażami Korzystali z każdej okazji przeprawienia się do Anglii. Nie troszczyli się o tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci pozostawionych bez środków do życia. Umknęli wszyscy, którzy posiadali fundusze. Patrzyłem na to. Dalej Szumowski pisze. Sikorski wpadł w straszny gniew. Po raz drugi szczury uciekły, zostawiając wszystko na pastwę losu. Trzeba będzie z tym skończyć. Ale to właśnie te szczury chciały skończyć z Sikorskim, zarzucając mu lekkomyślne angażowanie się w rokowaniach z Moskwą przez złożenie haniebnego tajnego memorialu. Zacytujmy raz jeszcze Szumowskiego. Do koncentrycznego szturmu ruszyła cała sanacja. Były ambasador Lukasiewicz rozesłał na wszystkie strony oszczercze memorandum. Poparli go Lepkowski, szef gabinetu prezydenta, były ambasador Filipowicz, były premier Kościałkowski i wielu innych byłych dygnitarzy. Wystąpił z elaboratem do prezydenta były inspektor armii generał Dąb-Biernacki, który uzurpując sobie prawo przemawiania w imieniu wojska twierdził, że Sikorski jest znienawidzony przez żołnierzy. Grzmiał biskup polowy Gawlina. Ambasador ciechanowski, prawa ręka zaleskiego rozpuścił legendę, że to król angielski za pośrednictwem ambasadora brytyjskiego Kenarda zaprosił prezydenta i niektórych członków rządu polskiego do Anglii i wysłał po nich krążownik. Według tej samej legendy Sprawę ewakuacji wojska mieli załatwić Raczkiewicz i Zaleski przez napisanie listu do króla Jerzego VI. List trzeba było napisać, ponieważ, szeptano na ucho, Sikorski się załamał, uległ panice i wszystko zaprzepaścił. Targowisko próżności i prywaty. Haniebna tragifarsa rozgrywana pod londyńskim niebem Trwało z górą miesiąc. O tym okresie pisałem w moich wspomnieniach, wbrew rozkazowi, co następuje. Najpierw doszło do fermentów w obozie szeregowych. — Temu powiedzieć można! — usłyszałem któregoś wieczora przed moim namiotem. — Nawet zaprośmy go! — dodał głos drugi. Chodziło o rzecz w wojsku niebywałą, Otlumny wiec, urządzany nocą nad strumieniem. Przeprowadzono mnie tam pośród wielu niewidocznych w ciemnościach twarzy. Czułem oddechy i szepty setek ludzi. Księżyc zaszedł za chmury, Rosilo. Rozpoczęły się mowy, w których poruszano wszystkie oficerskie grzechy minionego okresu. Najpierw odezwali się inteligenci. Później gadali nieuczeni. Po godzinie zabrałem głos i ja, jedyny obecny tu oficer. Oświadczyłem, że porządek pomiędzy szarżami zrobić muszą sami oficerowie. Ostrzegłem przed buntem, który byłby wyzyskany i przez wroga, i właśnie przez nielojalną oficerską starszyznę. Kto ma cośkolwiek przeciw generałowi Sikorskiemu? Postawiłem pytanie. My jesteśmy za nim, ale nie za całą resztą tej bandy, zawolano. Tak więc był to bunt przeciwko tym, którzy zamierzali Sikorskiego utrącić. Działo się to w okresie, kiedy generał Sikorski po raz pierwszy przemawiał z Anglii do kraju. W oknie kasyna komendy obozu ustawiłem radioodbiornik. Głos Sikorskiego dygotał przejęciem. Zaproszeni delegaci z żołnierskiego obozu pilnie słuchali i notowali, zaś czterdziestu sztabowców nie przerwało brydża i licytacji, co ich obchodziły mowy do kraju. Wkrótce potem, pobladły z wrażenia wachmistrz, szef kancelarii poprosił mnie do siebie, Zamknął drzwi i wyjął z pod sterty teczek wielce interesujący dokument. Był to meldunek o pogotowiu naszej starszyzny w Szkocji do wypowiedzenia posłuszeństwa generałowi Sikorskiemu. Termin wybuchu wyznaczono na dzień następny. Natychmiast zaopatrzyłem się w całą kieszeń srebra do automatu telefonicznego i popędziłem do ustronnej budki na szosie. Trudności wynikły niemale. Przede wszystkim nie znałem numeru telefonu generała Sikorskiego w Londynie. Musiała go wynaleźć telefonistka. Po drugie, nie wszystkie pytania szkockiej telefonistki rozumiałem. Po trzecie, nareszcie usłyszawszy głos córki generała, zostałem przez cenzurę pouczony, że rozmowa nie może się toczyć w żadnym obcym języku. Wreszcie ciągle wrzucając do automatu nowe monety, zdolałem wyjaśnić pani Zosi całą sytuację w języku francuskim, już nie dbając o to, że angielski podsłuch dowie się o wszystkim. Naturalnie córka generała potraktowała moją relację jako przejaw szaleństwa z mojej strony, ale przyrzekła wszystko powtórzyć ojcu. Spocony, ochrypły, i zubożały na duchu i na kieszeni wróciłem do kasyna. Tu wobec gremium oficerów, przy generale Regulskim, głośno rozmówiłem się z majorem, do którego był adresowany sławetny dokument o pogotowiu spiskowców. Gdzie to pan porucznik przepadał? Czekamy i schniemy z tęsknoty. Odezwał się do mnie ów major pełniący obowiązki szefa oddziału drugiego w obozie. Telefonowałem do Londynu. odciąłem I w nagle zapadłym milczeniu wyjaśniłem. Opowiedziałem naczelnemu wodzowi o waszym durnym jutrzejszym zamachu. Myślałem, że w majora strzelił grom. Pobladł i mówił. Generał Regulski, z pewnością o całej sprawie poinformowany... Lecz neutralny sprowadził rozmowę na inny temat. Tymczasem major ochlonął i znalazł wyjście. Zjadliwie cedził. Trzeba było raczej kochany poruczniku zameldować o swoim udziale w żołnierskim komunistycznym wiecu. Kilka dni upłynęło, zanim całość spraw wyszła na jaw okazuje się, że w wyznaczonym terminie bunt w sztabach szkockich nie wybuchł gdyż spiskowcy poczuli się zdekonspirowani i wciąż oczekiwali na sygnał z Londynu tam zaś prezydent Raczkiewicz podpisał dymisję dla generała Sikorskiego jako naczelnego wodza i premiera mianując na jego stanowisko generała Sosynkowskiego dowiedziawszy się o tym Grupa oficerów z pułkownikiem Klimeckim na czele zjawiła się u Raczkiewicza i zmusiła go do przedarcia już podpisanych aktów. Treść mojego telefonu z Crawford przestała budzić lekceważący uśmiech. W nocy pośpiesznie wyjechał do Szkocji i przejął dowodzenie polskim korpusem z rąk generała Burcharta Bukackiego, Generał Marian Kukiel, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i osobisty przyjaciel naczelnego wodza. W Anglii generał Sikorski kontynuował politykę pojednania, odnosząc się poblażliwie do znanych mu przejawów polskiego charakteru, pewien zresztą, że wobec grozy, która zawisła nad narodem, Troską i miłością przepełni się najbardziej czerstwy rodak. Dyscyplina społeczeństwa brytyjskiego służyła tu dobrym przykładem. Churchill, w przeciwieństwie do Chamberlain'a, obrał metodę dość pełnego informowania społeczeństwa o sytuacji bieżącej i o dalszych jej konsekwencjach. Ubierał prawdę w zręcznie pomyślane skróty o Dunkierce. Wojny nie wygrywa się ewakuacjami. Na temat bitwy o Anglię. W historii wojen nigdy jeszcze tak wielu nie zawdzięczało tak dużo, tak nielicznym. W apelu do Amerykanów dajcie nam narzędzia, a my już sami dokończymy roboty. Ten zawsze wojowniczy polityk Stał się niezmiernie układny wobec wszystkich potęg. Na przykład w zamian za półsetki stareńkich amerykańskich patrolowców od razu pozwolił Amerykanom założyć bazy w posiadłościach brytyjskich na Morzu Karaibskim. Cały kunszt obrócono wówczas na wprowadzenie w błąd niemieckich szpiegów. Na przykład pewnemu hiszpańskiemu działaczowi pokazywano w różnych częściach Anglii wciąż tę samą, jedyną w dyspozycji, jednostkę pancerną, oczywiście ze zmienianymi znakami. Krótko mówiąc, Mściło się lekceważenie tworzonej przez Hitlera potęgi. Zawiodły intrygi i gierki. Czkawką odbijały się przechwalki i kłamstwa. Zapłaciły za to dziesiątki milionów ludzi. Ale to już wiadomo, więc nie rozpisywałbym się tak szeroko na ten temat, gdyby nie konieczność ukazania generała Sikorskiego, w zależnościach od nieciekawej kompanii ministra spraw zagranicznych Halifaxa, Lorda Beaverbrooka, ministra przemysłu lotniczego i właściciela koncernu prasowego, czy Antoniego Idena, ministra wojny. Ministrowie Churchilla dawali już przedtem dosyć dowodów braku zasad, braku w ogóle cech mężów stanu. Mało który z ministrów brytyjskich dorównywał Sikorskiemu wykształceniem zdolnością w ocenie sytuacji. Churchill miał starczyć za wszystkich. Także i generał Sikorski był właściwie sam. Nie warto mówić o polskich partnerach z otoczenia Sikorskiego, dobranych na zasadzie klucza partyjnego lub dawnych stosunków. Przypadkowy to był zespół, a nieskladny w robocie, więc i trudny do prowadzenia. Zresztą mniejsza z nimi, bo zasadnicze i rosnące trudności sprawiał Sikorskiemu spisek jego przeciwników stopniowo dochodzących do porozumienia ze sobą. Już same przykłady błyskawicznych karier Mussoliniego i Hitlera zawróciły w niejednej polskiej młodej głowie. Poważniej przedstawiały się wpływy konwentu czy następców grupy pułkowników, bo tu nie chodziło o same tylko ambicyjki, lecz o powrót do proniemieckiej polityki Józefa Beka. Także i skrajna prawica z jej odpryskami pośród młodzieży była wobec polityki rządu Sikorskiego wroga zasadniczo, odrzucając zarówno sojusz ze Związkiem Radzieckim, jak i zapowiadające się powojenne przemiany ustrojowe. Głębokością poglądów i dalszą perspektywą polityczną nikt z tej opozycji się nie wyróżniał, więc, jak to w tego rodzaju sytuacjach bywa, chwytano się środków, które nazwijmy sabotażem małym. Oprócz już wzmiankowanych składników opozycji Trzeba pamiętać o wciąż aktywnym wywiadzie niemieckim, który przeniknął do polskiego życia bardzo głęboko już przed wojną, a nie omieszkał uruchomić swoich agentur jeszcze w Paryżu, później w Londynie. Przy pomocy zaprzedanych Niemcom agentów, bądź ideowych zwolenników polsko-niemieckiej kolaboracji, docierano czasem do ludzi ze sztabu generała Sikorskiego, Starając się o potrzebne informacje, szczególnie dla wykrycia ogniw krajowego ruchu oporu, wielce tu zaszkodziła łatwowierność ministrów Kukiela, Strońskiego i Kota, a zresztą i generała Kazimierza Sosynkowskiego, kierownika akcji na kraj. Łatwowierność generała Sosynkowskiego była wprost niezwykła. W 1938 roku. Przysłał on do redakcji Polski Zbrojnej list zalecający wyzyskanie talentów Brochwicza. Polecano go też z gabinetu ministra spraw wojskowych. Tego Brochwicza zastrzelono podczas okupacji jako zdrajcę i agenta. Łzy Churchilla Łatwo jest dzisiaj katalogować przebieg wypadków i wystąpień politycznych z lat wojny. Z dalszej perspektywy i w oparciu o świadectwa archiwalne możemy oceniać najnowsze dzieje polskie, a także dostrzegać popełniane przez generała Sikorskiego błędy. Jednakże, jak to wynika choćby z fragmentów jego dziennika, on sam w latach 1935-39 posiadał niezwykłą przenikliwość polityczną, czym wykazać się nie może nikt inny z aktorów dramatu. W paru dyskusjach z generałem w Londynie i w Szkocji wyrażałem różne opinie krytyczne, ale nie mogłem nie dostrzec w jego decyzjach i racjach dalekowzroczności, a także swoistej rezygnacji. Do oszczerstw przyzwyczaili mnie. Być może nawet zginę, ale Polskę ocalimy, mówił z pewną melancholią. Można więc dziś widzieć w Sikorskim męża stanu przerastającego moralnie i umysłowo zarówno swoich współpracowników, jak i przeciwników. W pewnym sensie Górował on nad Churchillem, nie przewrotnością rzecz jasna, ale właśnie kierowaniem się wyraźną linią przewodnią o wartości trwalej. Podczas gdy wszelkie wysiłki i zagrania Churchilla zdążały do ratowania na wszelkie sposoby schyłkowego imperium, Sikorskiemu przyświecał cel wyższy i szerszy – Odbudowanie godziwymi środkami Polski w nowym, poprawionym świecie. Wątpliwości budził sojusznik angielski. Brak rozeznania i zabłąkaną myśl w rządzie Churchilla wyrażały sprzeczne ze sobą oświadczenia członków jego rządu lub też czołowych publicystów, którzy w Londynie zazwyczaj pisywali z inspiracji rządu lub city. W roku 1941, już po zaatakowaniu Jugosławii i Grecji przez Hitlera, po zeskoczeniu na ziemię szkocką Rudolfa Hessa z propozycją wspólnego ataku na Związek Radziecki, Clement Attlee, lord prywatnej pieczęci, oświadczał 3 czerwca 1941 roku. Kto wie, czy Rosja sowiecka będzie nadal zasiadać przy stole biesiadnym, czy też będzie stanowić kolejne danie z karty obiadowej. Tygodnik Weekly Review przepowiadał Rosja sowiecka, mimo wszystkie wysiłki Sir Stafforda Cripsa, pozostaje w mocnym związku z Niemcami i Stalin skutecznie współpracuje z Hitlerem w wysiłkach mających na celu zniszczenie potęgi brytyjskiej. Nie istnieje możliwość przejścia Stalina na stronę Brytanii, Kontynuacja polityki apismentu, załagodzenia w stosunku do niego, szkodliwa w przeszłości, na przyszłość może przynieść tylko ruinę. Guy, nie Anthony, Eden, oświadczał dnia 7 czerwca. Stalin jednak nie chce zatargu i wydaje się, że w ostatniej chwili ustąpi wszelkim żądaniom. W organie Lorda Beaverbrooka 2,5 miliona czytelników, tenże autor pisał w dwa dni później Nie sądzi się, by Stalin stawił jakikolwiek prawdziwy opór. Tymczasem 11 czerwca zjawił się w Londynie prosto z Moskwy ambasador Krips. Twierdził on, że Związek Radziecki z całą pewnością stawi twardy opór. Nie dano mu wiary, więc chyba dlatego chciał on zobaczyć się z generałem Sikorskim bez rozgłosu, korzystając z mojego pośrednictwa. Byłem wtedy oficerem prasowym. Zresztą wokół osoby Krypsa, zwolennika sojuszu z Moskwą, rozpętały się wtedy różne zabiegi, intrygi i plotki. Ale 22 czerwca 1941 roku już w parę godzin po rozpoczęciu się hitlerowskiego natarcia na całym olbrzymim froncie wschodnim zdumieni czytelnicy porannych niedzielnych gazet londyńskich mogli przeczytać takie przygotowane w nocy śmieszne oceny sytuacji. – Wciąż podtrzymuję moje przewidywanie, że do zatargu nie dojdzie – publicysta w Sunday Express – Ci w naszym kraju, którzy marzą o pchnięciu Niemiec przeciw Rosji, czyli aby dali od nas, powtórzyliby w trakcie prowadzenia wojny błąd największy, popełniany już w ciągu lat przedwojennych. Jeśli Hitler pójdzie na wschód, to tylko po to, żeby osiągnąć silniejszą materialnie pozycję wobec Zachodu. Artykuł wstępny w Sunday Dispatch. W tymże numerze pisma... Słynna na cały świat publicystka Madame Genevieve Tabouille, autorytet, drukuje zabawną depeszę z oceanu. Kola oficjalne Waszyngtonu są zdania, że małe jest prawdopodobieństwo walki nacystów z Rosją. Drugi z ówczesnych autorytetów, James Garvin, obwieścił w tygodniku Observer. W sumie wydaje się, że Stalin skłonny jest do uległości. Jest to polityka samobójcza. Jeśli Stalin odda swoją koszulę, naciści zażądają z kolei jego skóry. A więc i przestrogi, i pogróżki, i lekceważenie wielkiego państwa radzieckiego w stolicy śmiertelnie zagrożonego imperium. W latach 1941-1942 Churchill wciąż zapewniał Stalina o swojej niezachwianej wierności. Do Związku Radzieckiego drogą na Murmańsk i Archangielsk, a później przez Iran, slano konwoje z uzbrojeniem i zaopatrzeniem. Na emigracyjny rząd polski wywarty został nacisk, aby doprowadzić do polsko-radzieckiego układu. Stany Zjednoczone także włączyły się swoim potencjałem gospodarczym do sukursu dla Związku Radzieckiego. Ale jednocześnie nawet niektórzy ministrowie Churchilla, nie mówiąc o jego sztabowcach, zresztą także i polskich, marzyli niekiedy zbyt głośno o wzajemnym wyniszczeniu się hitlerowców i bolszewików oraz o wojnie trwającej na wschodzie jak najdłużej, podczas gdy Wielka Brytania Rozwinie swoje siły zbrojne przede wszystkim lotnictwo i broń pancerną. Od początku na prywatnych zebraniach przewidywano szybką klęskę Związku Radzieckiego, ale też na pociechę powrót dynastii Romanowów. I już sumowano carskie długi wobec Londynu, wartość akcji złotodajnych terenów na lenie oraz wszelkich innych carskich walorów będących w posiadaniu Brytyjczyków. Całą tekę odpowiednich dokumentów z pretensjami o odszkodowanie za leśne i różne inne interesy przygotował także i poseł do parlamentu, Wiktor Kazale, wówczas przydzielony do świty Sikorskiego, w charakterze łącznika Tymczasem opór Armii Czerwonej trwał Związek Radziecki głodował Ponosił olbrzymie straty Krwawił coraz bardziej Ale o kapitulacji mowy nie było Po pięciotygodniowych rokowaniach Zawarto układ polsko-radziecki Podpisano go w Londynie 30 lipca 1941 roku przed podpisaniem układu wśród niezłomnych wrzalo. Układowi opierał się prezydent Raczkiewicz. Dnia 27 lipca interweniowali u niego ministrowie Popiel, Liberman, Mikolajczyk i Kot. Sikorski towarzyszył tym przedstawicielom stronnictw. Dnia 28 lipca po wspólnym zebraniu ministrów i przedstawicieli stronnictw obradowała Rada Ministrów. Po obu tych zebraniach generał Sikorski udał się ponownie do prezydenta z Mikołajczykiem, Libermanem i Popielem. Wieczorem naczelny wódz konferował z ministrem Idenem. 29 lipca Sikorski przewodniczył Radzie Ministrów, po czym przemawiał na śniadaniu w Foreign Press Association. Następnie odbyła się wielka konferencja polityczna, w której uczestniczyli Haller, Popiel, Kot, Stroiński, Stańczyk, Strasburger, Lieberman, Romer i Mikolajczyk. Jeszcze w dniu podpisania układu interweniował u naczelnego wodza prezydent Raczkiewicz. Opozycja pchnęła do Szkocji sztafety alarmujące, że Sikorski zamierza sprzedać pół Polski. Skutki tego rodzaju oskarżenia wyrażają się w pijackich pogróżkach. Niekiedy, co gorliwsi pilsutczycy, gotowi są do zdobycia łatwej sławy. Wkrótce trzeba wzmocnić osobistą ochronę generała Sikorskiego, ilekroć pojawia się on wśród oficerstwa. W układzie polsko-radzieckim Rząd Związku Radzieckiego uznał za wygasłe porozumienia zawarte z Niemcami w 1939 roku, wyraził swoją zgodę na zorganizowanie w Związku Radzieckim Armii Polskiej pod Operacyjnym Dowództwem Radzieckim i udzielił amnestii wszystkim polskim obywatelom. Rząd Polski oświadczył, że nie jest związany żadną skierowaną przeciwko Związkowi Radzieckiemu umową z jakąkolwiek trzecią stroną. Oba układające się rządy zobowiązały się do udzielenia sobie wszelkiej pomocy w wojnie przeciwko hitlerowskim Niemcom. Stosunki dyplomatyczne miały być nawiązane natychmiast. Obie strony postanowiły wyznaczyć swoich ambasadorów. Zawarcie układu dało okazję do wielu manifestacji. Brytyjski minister spraw zagranicznych Iden udał się zaraz po podpisaniu układu do parlamentu, zawiadamiając członków Izby Gmin i Lordów o dokonanym akcie. Jednocześnie Iden oświadczył, iż wręczył polskiemu premierowi notę informującą, że rząd brytyjski nie wszedł ze Związkiem Radzieckim w żadne takie porozumienia, które by dotyczyły stosunków między Związkiem Radzieckim a Polską. Ponadto rząd brytyjski zapewnił Sikorskiego, że nie uznaje zmian terytorialnych, które były dokonane w Polsce od sierpnia 1939 roku.